Jest trzynasta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Czterej europosłowie bez immunitetów Parlament Europejskich zdecydował w sprawie polskich polityków. Tankowanie coraz droższe minister energii ogłosił nowe stawki na jutro. Minuta ciszy w Sejmie posłowie oddali hołd Łukaszowi Litewce. Cztery polscy europosłowie stracili immunitet Europarlament odebrał ochronę prawną Patrykowi Jakiemu, Danielowi Obajtkowi, Grzegorzowi Braunowi i Tomaszowi Buczkowi. Decyzja zapadła na sesji w Strasburgu. W ubiegłym tygodniu zielone światło dała Komisja Prawna Europarlamentu.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 Ceny paliw znowu w górę. Minister energii ogłosił nowe stawki. Za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą jutro nie więcej niż 6,23 zł. To o 2 grosze więcej niż dziś. O 1 grosz drożeje 98. Jutro ma kosztować maksymalnie 6,73 za litr oleju napędowego. Trzeba będzie zapłacić 7,20. diesel jest o 10 groszy tańszy. Apel Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przed majówką. Nie dajmy się zwieść atrakcyjnym opisom i podrasowanym przez sztuczną inteligencję zdjęciom miejsc noclegowych. Bartosz Klimczuk z Łoki radzi, żeby starannie sprawdzać oferty.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 Według danych Travelist.pl na majówkę w Polsce króluje Bałtyk. Największą popularnością cieszą się koło brzeg Pobierowo, Mielno, Ustronie Morskie i Świnoujście. To są aktualności: Jedynki. Wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski rozpoczyna trzodniową wizytę w Algierii. To pierwszy oficjalny pobyt szefa polskiej dyplomacji w tym kraju od 2017 roku. Szef MSZ spotka się m.in. z prezydentem Abdelmadżidem Tebunem oraz ministrem spraw zagranicznych Ahmedem Attafem. W planie są też rozmowy z przedstawicielami Polonii oraz środowisk politycznych i naukowych. Do Algierii z Radosławem Sikorskim lecą także przedstawiciele administracji i spółek, m.in. z sektora chemicznego i energetycznego. Rozmowy mają dotyczyć sytuacji regionalnej i międzynarodowej, a także współpracy gospodarczej między Polską i Algierią. Jan Polskie Radio. Podczas wizyty ma zostać podpisana umowa o współpracy między Polską Akademią Dyplomatyczną a Algierskim Instytutem do Spraw Dyplomacji i Relacji Międzynarodowych. Sejm minutą ciszy uczcił pamięć posła Łukasza Litewki. Polityk zginął w ubiegły czwartek. Został potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem, trasą łączącą dobrowę Górniczą z Sosnowcem. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przypomniał, że poseł był człowiekiem, który nigdy nie przechodził obojętnie obok potrzebujących pomocy. Polska polityka... Straciła człowieka dialogu, poszukującego porozumienia i zawsze gotowego do działania w sprawach, w których ludzie o głębokiej empatii słuchają swojego serca, odrzucając wszystkie właśnie różnice i uprzedzenia. Jesteśmy wdzięczni za ogrom pracy i bezinteresowne zaangażowanie w pomoc wszystkim, którzy jej potrzebowali. Zginął dobry człowiek. Uczcimy jego powieść, śród ciszy. Pogrzeb Łukasza Litewki jutro w Sosnowcu w uroczystościach mają wziąć udział prezydent i premier. Karol Nawrocki odznaczył posła pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Na koniec jeszcze jedna smutna informacja. Nie żyje Marek Lipiński, dziennikarz przez wiele de dekad związany z Polskim Radiem. Był m.in. wiceprezesem zarządu, dyrektorem programu I Polskiego Radia oraz szefem informacyjnej agencji radiowej. Bliskim składamy kondolencje.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 Ubyło 14. W Puławach 130, ubyło 4. W Warszawie 159, bez zmian. W Kępie Polskiej 212, ubyło 2. We Włocławku 139, przybyło 1. W Toruniu 160, ubyło 1. W Tczewie 307, ubyło 7. Na Sanie w Przemyślu 90 ubyło 1. Na Narwi w Ostrołęce 73 ubyło 1. Na Bugu we Włodawie 108 ubyło 1. Stan wody Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił. W Raciborzu Miedonii 135 cm. W ciągu ostatniej doby ubyło 2. U Ujściany kłockiej 275 ubyło 1. W Malczysach 158 bez zmian. W Łęcku 78, ubyło 21. Stan wody Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił. W Poznaniu 168 cm w ciągu ostatniej doby przybyło 1. W Gorzowie Wielkopolskim 203, ubyło 1. Aktualne prognozy i ostrzeżenia hydrologiczne dostępne są w serwisie hydrologicznym pod adresem hydro.imgw.pl JEDYNKA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 You will always have a special place in my heart. I never wanted this to end. Can you for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 Tylko szczerze. 15 minut po godzinie 13. Krzysztof Grzybowski to jest Tylko szczerze na antenie jedynki. 22 645 22 66. Dziś będziemy zajmować się sportem, ale to będzie sport traktowany w bardzo specyficzny sposób. Będzie bowiem o o reklamie i, i sponsoringu. To jest trochę konsekwencja tego, co działo się w ostatnim czasie i dzieje się w ostatnim e, czasie a również e, dziś w związku z pewną firmą, która handlowała kryptowalutami. Ona bardzo mocno weszła... E, promowanie, czy też um, sponsoring sportowy. Polski Komitet Olimpijski jest nawet obrędowany nazwą y, tej firmy. No oczywiście po tym, co się z tą firmą stało, pojawiły się pytania, czy rzeczywiście tego typu branże czy też um, tego typu działalność powinna mieć cokolwiek wspólnego ze sportem. No to my w takim razie to pytanie y, rozszerzymy. Y, zapytamy ogólnie o to, y, jakie firmy, jakie branże nie powinny sponsorować, nie powinny reklamować się przy okazji wydarzeń sportowych na pił koszulkach, stadionach i tak dalej, i tak dalej. Lista, wbrew pozorom, jest całkiem długa i całkiem ciekawa, bo jeżeli spojrzymy na przepisy polskiego prawa, to nie można się w tej chwili reklamować, jeżeli chodzi o wyroby tytoniowe, jeżeli chodzi o alkohol z wyjątkami, jeżeli chodzi o hazard, ale tu też są daleko idące wyjątki, więc jest o czym rozmawiać. 22 645 22 66 z ostatniej chwili. Andrzej Poczobut na wolności premier Donald Tusk potwierdza, że został objęty polsko-białoruską wymianą więźniów. Więcej na ten temat w Aktualnościach o 14.00. Tylko szczerze. No i w takim razie powracamy do tylko szczerze, 22645, 2266, no to na dobry początek, tradycyjnie, sonda. Nie wykluczamy tak w ogóle, ale po prostu warto temu się przeżyć, że na jakich zasadach to, to działa. Czyli co, taki po prostu kodeks dobrych praktyk, jakieś tak etyczne. Jest. Tak jest, tak jest. Myślę, że tak, bo sport to jest taka dziedzina, że mu musi być wszystko czysto, jasno i dobrze. Jak pan sądzi, powinno się zakazać niektórym branżom finansowania, no właśnie sportu? Nie. Dlaczego? No, to są czasem problemy natury moralnej, etycznej, a czasami finansowej. No ale to czemu akurat tylko sport jest zbrany? Pod uwagę. No uwagę e, sport wydaje się być takim e, czymś co jest e, szczególnym powodem do dumy dla wielu e, czasem no właśnie te powiązania są istotne nie, nie sądzi pan ja mógłbym to przełożyć na inne płaszczyzny nie tylko na ten sport no to idąc, idąc tym tropem to to może faktycznie ale no, jeżeli chodzi o tylko sport to nie wiem czy on się różni od innych jakby sponsorowanych wydarzeń czy, czy też jakiś organizm Zostawiam jak jest okay, tak Czyli y, powinno się zakazać tego typu. Oczywiście, że tak. Inni są sponsorzy, niech sponsorują naszych sportowców. Jeśli chodzi o ten y, zonda kryptę, to to jest po prostu wielki niewypał. Naprawdę to jest przesada. Czy zakazać, no ale na pewno bardzo ograniczyć. Weryfikować. Tak. Zdania są podzielone, no to teraz w takim razie czekamy na opinie naszych słuchaczy. I mamy pierwszego słuchacza, pana Sebastiana, ale od razu dodam, pani Sebastianie, przepraszam, że to zdradzam, że nie jest pan zwyczajnym słuchaczem i, i, i zwyczajnym y, gościem na antenie. Pan Sebastian Kawa, osiemnastokrotny mistrz świata w konkurencjach szybowcowych. Dzień dobry. Nieoczekiwany dla nas telefon, przyznaję. Dzień dobry. Akurat wszedłem do samochodu i usłyszałem, więc zadzwoniłem. Ja mam taką obserwację bardzo przykrą na w Polsce. Niestety w Polsce sponsoring nie istnieje. To jest tylko sprzedawanie usług reklamowych. Jeżeli ktoś jest bardzo utytułowanym sportowcem, to oczywiście znajdzie sobie takiego sponsora. Natomiast forma, żeby pomóc jakiemuś młodemu sportowcowi wystartować gdzieś na zawodach, to jest wręcz prawnie bardzo trudne i skomplikowane. Du to jest darowizna, o której mógłby, musiałby zapłacić na przykład podatek. Więc i to jest niestety... Y tak ułożone przez ministrów różnych i przez, przez regulacje państwowe, dlatego że odliczać podatki można tylko odliczając to jakimś fundacjom czy organizacjom sportowym, a zawodnik jest własnością związku sportowego. Więc on sam niczego po prostu nie może załatwić. Czyli rozumiem, oczywiście wszystko jest... musiałoby się odbywać przez, przez związek, co oczywiście rodzi różnego rodzaju komplikacje, papierologię to... i tak dalej, i tak dalej. Tak, mało tego, rodzi bardzo dużo patologii, bo przecież te związki robią z tymi pieniędzmi, co chcą, a one niekoniecznie idą na portowców. E, natomiast druga sprawa jest taka, że u nas przez to sponsoring prywatny zupełnie kuleje jesteśmy jednym z krajów, w których najmniej prywatni sponsorzy chcą pomagać zawodnikom. Właśnie dlatego, że oni muszą to robić przez związki zawodowe. I w zasadzie związki są monopolistami w tym względzie i po prostu nie ma żadnej innej drogi. I to, jest, I to jest utrzymywane przez ministrów, przez ustawy, dlatego że to jest wygodne z kolei dla rządzących, którzy w ten sposób mają wszystko pod kontrolą i mogą rozdawać a że mogą rozdawać pieniądze i tak dalej. Ale to pani Sebastianie, to, to przepraszam. To, mhm. to pani Sebastianie, to jedną kwestią są związki sportowe, ale e, druga kwestia, no to jest oczywiście to pytanie, które zadaliśmy na początku, e, jakie branże powinny czy też nie powinny m, sponsorować albo inaczej reklamować się w polskim sporcie, bo rzeczywiście warto wziąć poprawkę e, po tym co pan powiedział, bo e, mamy firmy Alkoholowe, które praktycznie nie mają dostępu, za wyjątkami piwo bezalkoholowe w pewnych godzinach i tak dalej. Mamy firmy tytoniowe, które są absolutnie e, poza e, światem sportu. No i z takiego etycznego punktu widzenia wydaje się, że to jest tak najbardziej słuszny wybór. E, mamy, tak jak wspomniałem, hazard, ale okazuje się, że tu też jest bardzo różnie, bo z jednej strony e, reklamy, nie wiem, kasyn, konkretnych gier, automatów i tak dalej są zabronione, ale już legalni bukmacherzy, czyli legalny hazard, reklamować się może. Ja jestem przeciwny temu. No, mamy oczywiście mm, totalizator sportowy, który jest monopolem i który sponsoruje polski sport. E, ale mm, no, to jest moim zdaniem jedno i w, wszystko to samo, czyli to jest hazard, szkodliwe działanie. E, nie powinno się tego po prostu reklamować. No, natomiast ja Państwu powiem, że miałem możliwość znalezienia bardzo dużego sponsora, gdy robiliśmy wyprawę do mm, w Himalaje, do Nepalu. I była to firma, która chciała sprzedawać papierosy. To one wtedy wchodziły u nas na rynek. Mielibyśmy wszystko zapłacone, ale myśmy się na to nie zgodzili. Po prostu stwierdziliśmy, że papierosy są nie dla nas. I to, jest, to pokazuje, że jednak zawodnicy potrafią się obronić przed reklamą. Natomiast związki sportowe największą chęcią takie pieniądze biorą. Panie Sebastianie, bardzo, bardzo dziękujemy za ten telefon. Przypomnę pan, naprawdę, to, to, to nie my, to pan Sebastian zadzwonił do nas, pan Sebastian Kawa, osiemnastokrotny mistrz świata w konkurencjach szybowców. Zresztą nie tylko tą dyscypliną sportu się zajmuje. Bardzo panu dziękujemy. 22 645 22 66 czeka pan Wojciech. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, no i właśnie, chciałem troszeczkę o czym innym powiedzieć, ale tak się zastanawiam i nawiążę też do tego, właśnie jak możemy cokolwiek zakazywać, reklamować, czy, czy przedstawiać, jeżeli ta firma działa legalnie. Właśnie my troszeczkę popadamy, I to jest bardzo na... dobrze postawione pytanie, ma pan rację, tak. Bo, bo wie pan, my troszeczkę w taką hipokryzję popadamy, mówimy tak, jejku, alkohol jest B, papierosy są B, a dlaczego my je przyszedajemy? I co nagle, żeby powiedzieć, że nie ma w naszej świadomości ani alkoholu, ani papierosów? No to jest takie troszeczkę, mhm. albo na przykład inna sprawa. Dobrze, panie... ale to... panie Wojciechu, to momencik, bo jest jedno małe A. ale. Znaczy, ja rozumiem A. tę argumentację, natomiast jednak rozmawiamy o, specyficznym, um, o specyficznej kwestii, jaką jest sport. Czyli coś, co w założeniu ma być czymś zdrowym. Panie Red. Jesteśmy dorosłymi ludźmi. Proszę nie mówić dzisiaj, że sport taki, który jak ja wyjdę i pan wyjdzie i pobiegamy sobie, to jest zdrowy. Sam wyczynowy sport nigdy nie jest zdrowy w tym sensie, że sam wyczyn powoduje to, że organizm jest wyżyłowany, trzeba go wyeksploatować, zniszczyć czasami do bólu. Więc mówmy o czystości, mówmy o tym, czy faktycznie, bo będziemy teraz nagle mówili o tym, tak samo jak totalizator. Totalizator jest brocha. Ale przez to, że państwo go powiedziało dobrze, możecie działać, mamy od was pieniądze, to jest fajny. Ale jakiś inny, który gdzieś tam jest poza granicami, już jest niefajny. No nie, nie, przepraszam, panie Wojciechu, buchmacherzy, którzy są legalnie zarejestrowani w Polsce, również mogą się reklamować. Proszę spojrzeć na koszulki większości klubów piłkarskich, loga tych firm znajdziemy. I zresztą to jest też wątek, który budzi spore wątpliwości. No to pędzimy dalej. Pan Sebastian, dzień dobry. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzień dobry Państwu. I tak się przesłuchuję. I takim jednym sposobem, którym znam z firmy mojego kolegi, mmm, który ma jednego sportowca zatrudnionego jako pracownika i wynagradza go co miesiąc. I to jest jakby sposób poradzenia sobie z przepisami i z możliwością w mądry sposób sponsorowania sportowca. Ale to Panie Sebastianie, ja... przepraszam, przepraszam, ale to, tak? żeby była jasność, to jest tak, rozumiem, trochę nie do końca na poważnie, tak? Ta jego praca w tej firmie. Dlaczego? Jeśli jest reprezentantem, że tak powiem, do spraw marketingu, mm -hmm. yy, a faktu sport jest w jakimś formie marketingu. A, dobrze, nie, czyli ja daje swoją być. twarz. Dokładnie tak. Dobrze, I reprezentuje, rozumiem. reprezentuje. Mhm. I w ten sposób, że tak powiem, pieniądze, które są przeznaczone dla sportowca, na jego rozwój sportowy i tak dalej, idą do sportowca, jest legalnie zatrudniony, ma pełny płacony ZUS i tak dalej. I to jest ten, tylko z tym, że to jest takie zrobienie, jak to się mówi, Polak potrafi. No tak, trochę zgodnie, mrugamy zgodnie, oczkiem, zgodnie, prawda? Tak, zgodnie, zgodnie z przepisami. Jak to się mówi, wszyscy jakby no, prawidłowo mają na to dokumenty i tak dalej. No niestety, w ten sposób trzeba sobie no, w tym momencie radzić, i, i, i, bo innego czasami rozwiązania nie ma o tym tutaj, co państwo rozmawiacie w dzisiejszej audycji. No to panie Sebastianie, tak? też pozdrawiamy. Panie Sebastianie, po tym co pan powiedział, to nie ukrywam, że przychodzą mi do głowy takie skojarzenia jeszcze z poprzednią epoką, e, to znaczy kiedy, e, głównie piłka nożna oczywiście, e, kiedy kluby górnicze, no wtedy potęga, lata 70., nawet jeszcze 80., e, zatrudniały piłkarzy, to ci piłkarze mieli etat w kopalni, bardzo często niektórzy z nich nawet w tej kopalni nigdy nie byli. Ja już nie mówię o tym, że zjechali tam gdzieś do, do, do sztolni czy coś, ale byli zatrudnieni jako górnicy, pobierali pensje. Zresztą w klubach wojskowych odbywało się dokładnie to samo w klubach milicyjnych, dokładnie to samo. Wszystko było absolutną fikcją. Chodziło o to, że u nas nie ma zawodowców, są tylko amatorzy, więc musieli być zatrudnieni jako normalni pracownicy. I mam wrażenie, że trochę tym pomysłem powracamy do, do tamtych rozwiązań, pytanie, czy to o to chodzi. I druga rzecz. Tu mówimy o sponsoringu konkretnego sportowca, konkretnej osoby. jeżeli chodzi o reklamowanie się na banerach reklamowanie się na e, stadionowych bandach, reklamowanie się na koszulkach, e, czy też kupowanie prawa do tego, żeby e, mieć nazwę, e, albo inaczej, mieć swoje logo, czy też swój brand w nazwie dużego stadionu odwiedzanego przez kilkadziesiąt tysięcy kibiców. To jest pytanie, czy wszystkie firmy powinny mieć do tego prawo i czy na przykład do tej listy, o której mówimy, która zresztą, tak jak mogliśmy usłyszeć, wywołuje Różne reakcje i różne komentarze. Nie powinniśmy dopisać jeszcze kilku innych branż. To być może to jest pytanie, które teraz skieruję do naszego gościa, który od początku jest w studiu, przysłuchuje się temu, o czym rozmawiamy. Rafał Bała, redakcja sportowa Polskiego Radia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam cię, witam naszych słuchaczy. Ja pamiętam taką konferencję prasową, chyba z udziałem Ronaldo, koło którego stała butelka pewnego, bardzo znanego na świecie i popularnego słodzonego napoju gazowanego. I on na samym początku tej konferencji tę butelkę schował pod stołem i na jej miejsce postawił butelkę wody no i to wywołało gigantyczną burzę gigantyczne zamieszanie, bo ta butelka tego producenta napojów słodzono-gazowanych nie stała tam przypadkowo oczywiście. No oczywiście, że tak tak to wygląda, ale pamiętamy, że butelki albo puszki pojawiały się już chociażby w sporcie olimpijskim gdzie tamta idea, no w ogóle pierdek Coubertin, gdyby usłyszał, że, że reklamuje się papierosy, czy reklamuje się alkohol, czy reklamuje się nawet takie właśnie niezdrowo, niezdrową żywność no to chyba w, w grobie by się przewrócił a ja tylko dodam, że już od pierwszych igrzysk czyli od 1896 roku sportowcy byli wykorzystywani właśnie chociażby przez branżę tytoniową. Nie wiem czy sobie wyobrażasz, że po tych igrzyskach mnóstwo mistrzów olimpijskich zaczęło się pojawiać na takich kartach w paczkach papierosów. I to było niesamowite. To trwało aż do lat 30. Później w latach 30. to już w ogóle powstawały Ale, komiksy. wtedy palenie było zdrowe. Palenie tak, <śmiech> tak to wtedy reklamowano właśnie. No i ten boom, jeśli chodzi o branżę reklamową w Stanach Zjednoczonych, tam w latach 30. mistrzowie olimpijscy chociażby bez Los Angeles. Jim Bausch, wieloboista, przyjechał z Los Angeles. On był mistrzem olimpijskim i od razu został podkupiony przez firmy tytoniowe i w ogóle brał udział w różnych kampaniach, ale też na przykład komiksy. No, czyli kto czyta komiksy? Głównie dzieciaki, dzieciaki mm -hmm. prawda? Tam była jego przygoda, powiedzmy, gdzieś tam w wieloboju na igrzyskach, a na ostatnim obrazku było, jak z przyjemnością pali sobie papierosa. No, ale to nie musimy się cofać do lat 30 No ja pamiętam, nie wiem, kiedy to się skończyło, bo nie jestem akurat fanem tych dyscyplin, ale przecież y, sporty y, y, motorowe, Formuła 1, wyścigi samochodowe, wyścigi motocyklowe. Przez lata przecież te bolidy, te, te, ten sprzęt był oklejony wręcz markami papierosów. Formuła 1 w latach 70 to się zaczęło, jeśli chodzi o produkty tytoniowe. Później przyszedł alkohol, no i na przełomie XX i XXI wieku Formuła 1 z tych produktów właśnie tytoniowych pozyskiwała rocznie 200 milionów dolarów. Coś niesamowitego, no a przecież wiemy, jak to prestiżowy sport, no i z czym się może kojarzyć. Tutaj jeden pan powiedział o tym, że e, rzeczywiście można, m, dlaczego, no, zakazywać, skoro Jeżeli te produkty legalne, są, prawda? Mm -hmm. Tak, tylko co innego, jeśli nie zakazujemy, bo żyjemy w społeczeństwie, które nie możemy wszystkiego zakazać. Jeśli ktoś ma ochotę sobie no, żyć niezdrowo, no to przecież nie możemy mu też tego zakazać. Możemy go tylko edukować. Czy nie, czy nie promować niezdrowych produktów? No to dobrze, coś ale to, to idąc tym Nie tropem, zakazujemy, ale, ale jeśli promujemy coś, no to już działamy jednak na y, dużo większą popularyzację tego. No, ale jeżeli idziemy tym tropem, że sport to zdrowie, a skoro sport to zdrowie, to nie reklamujemy rzeczy, które są niezdrowe, no to pytanie brzmi, czy w takim razie ze sportu powinny zniknąć firmy, produkujące chipsy. Nie będę wymieniał marki, ale jedna z nich od wielu, wielu lat bardzo mocno się rozpycha w świecie sportu, w świecie piłki nożnej. Czy ze świata sportu powinny zniknąć na przykład te firmy, które produkują te e, niezdrowe, maksymalnie mega niezdrowe, e, słodzone, me, bardzo mocno słodzone napoje gazowane, bardzo popularne na całym świecie. Trudno je nazwać zdrowymi. 22645-2266. Wracamy za chwilę. Będziesz piosenkę, już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę, by było to wyłącznie dla nóg, ani słowa o miłości, o podłości, polityce i o niczym innym nic, bez znaczy dodatku. Radyo 17 Za 25 minut godzina 14 to jest tylko szczerze na antenie jedynki 22 645 22 66. Kto powinien sponsorować, kto powinien reklamować się przy okazji wydarzeń sportowych? Jakie loga nie powinny znajdować się na przykład na koszulkach sportowców czy też piłkarzy? Jest kilka takich wydawałoby się oczywistych branż, ale pytanie brzmi, jeżeli sport to zdrowie, to czy do tej listy nie powinniśmy dopisać Kolejnych, które ze sportem mają niewiele wspólnego, a na przykład bardzo chętnie, jeżeli chodzi o świat sportu, się w tym świecie reklamują. 22 645, 22 66. E, Ja spoglądam na wpisy, które pojawiły się na naszym profilu e, facebookowym. Jeden z głosów to jest pan Krzysztof. Najważniejsze, kto powinien finansować sport, to jest państwo. Oni na to dostają pieniądze. Są fundusze przyznawane i budżety. Z jednej strony oczywiście tak, państwo powinno wspierać sportowców. Ale z drugiej strony moje pytanie brzmi... Czy chcemy, żeby za państwowe czy też samorządowe pieniądze były utrzymywane na przykład piłkarsk, prywatne kluby sportowe, prywatne kluby piłkarskie, żeby z naszych podatków były płacone pensje piłkarzom, czy to w ekstraklasie, czy też w pierwszej lidze, pensje, które. Rocznie mogą wynosić kilkaset tysięcy, milion złotych, dwa miliony. Czy to jest rzeczywiście sposób na dobre wydatkowanie tych pieniędzy, które powinny iść na porządek, na szkoły, na przedszkola, na szpitale i na wiele, wiele, wiele rzeczy, gdzie ich brakuje. A poza tym powiedzmy, że to w jakiś sposób byłby powrót do czasów PRL-u, gdzie polski sport sfinansowany był właściwie w 90 kilku procentach przez, przez państwo. Jak to w wielu przypadkach funkcjonowało, no to sami wiemy, ale no rzeczywiście, gdzieś tam po 89 roku też ruszy, ruszyły te prywatne sektory. Tutaj te pieniądze naprawdę się pojawiły. Chodzi tylko o to, żeby te sektory i, i takie, no kojarzą, kojarzące się ze sportem, ze zdrowym trybem życia, żeby je przyciągnąć. I rzeczywiście tutaj przyznaje rację panu Sebastianowi Kawie, że, że tak to powinno mhm. wyglądać, a wspomniał też o zachodzie, prawda, czy o, o tym, że w Polsce jest trudno sprowadzić sponsorów, ale powiedzmy, że na przykład w Stanach Zjednoczonych ten cały sport akademicki, który jest no niesamowicie mocny. No, ale jest nieporównywalny jest, z tym, co, tak, co, co u nas możemy jest sponsorowany głównie mhm. przez rodziców, przez rodziców studentów, prawda, którzy wpłacają, zrzucają się, składkują i tak dalej i to bardzo dobrze funkcjonuje. Na zachodzie też ten sport młodzieżowy w wielu przypadkach jest sponsorowany przez rodziców, ten, małe drużyny czy, czy jakieś y, treningi biegowe. Ja pytam o to, czy rzeczywiście to państwo i samorządy powinny reklamować sport, przepraszam, wspierać sport, no bo jeżeli spojrzymy na budżet y, chyba najbogatszego klubu piłkarskiego w Polsce, nie powiem jakiego, bo ostatnio mu się za bardzo nie wiedzie, to ten roczny budżet to jest około 220-230 milionów złotych i uwaga, na same płace w tym klubie wydaje się rocznie od 70 do 100 milionów złotych. Chcemy, żeby te 100 milionów złotych Płacił samorząd albo państwo no, Ja sobie takiego rozwiązania za bardzo nie wyobrażam 22 645 22 66. Pan Krzysztof, dzień dobry Dzień dobry państwu Słuchamy pani, Słuchamy pani Krzysztofie. Ja chciałem powiedzieć, że zarówno w sporcie, trochę pewnie tak jak i w polityce, na partie polityczne też ludzie płacą pieniądze. Natomiast ja uważam, że na wszystkim powinno jednak w tej dziedzinie czuwać państwo, bo dużo jest różnych podmiotów, które no niestety nie są w żaden sposób sprawdzone i tak jak teraz jesteśmy tego świadkami, no wychodzą z tego różne różne afery, różne cuda i tak naprawdę na końcu zostają sportowscy, które z obietnicami, których nie ma kto spełnić. Politycy też są chętni do tego były, premier też obiecał w polskiej reprezentacji, co oni też były z tym kłopoty z dotrzymaniem słowa. Trudno powiedzieć tak naprawdę do końca, kto by. Męby to realizować, ale wydaje mi się, że w tutaj w dużej mierze powinno, powinno, państwo, powinno państwo nad tym czuwać. No ale to znów pytanie brzmi, czy rozmawiamy o pojedynczych sportowcach, takich dyscyplin, które nie mogą liczyć na, na porze, porządne, potężne reklamy i potężnych sponsorów, a które na przykład dostarczają nam medali. Są takie sytuacje. Czy rozmawiamy o bogatych klubach piłkarskich, które obracają rocznie dziesiątkami, setkami milionów złotych. I teraz państwo, czy też samorządy miałyby im te pieniądze co roku y, wpłacać. No nie wiem, czy to jest do końca szczęśliwy pomysł. To pan Robert. Dzień dobry. Dzień dobry, Dzień dobry Panie Rokszorze, dzień, dzień dobry Państwu. Nie jestem e, przeciwnikiem tego co mój przedmówca. Uważam, mm -hmm. że jakikolwiek sport powinien być sponsorowany prywatnie, w sensie firmy i tak dalej. Państwo jak najdalej od tego, bo widzimy co się dzieje w różnego rodzaju stowarzyszeniach w sensie olimpijskich, e, czy PZPN-ie. Absolutnie niefinansowane przez Państwo, tylko firmy prywatne, bo to właśnie e, na, za nasze pieniądze one mm -hmm. są rozkradane, rozpuszczane. No dobrze, ale Można Panie Robercie, związki to Jedno, a na przykład y, są takie miasta w Polsce, które w potężnym stopniu dokładają się do utrzymania y, ekstraklasowych drużyn i płacą na to miliony złotych rocznie. Powinno tak być? Moim zdaniem e, tylko firmy prywatne, nikt inny, panie mhm. redaktorze. Tak, e, I w ogóle Ministerstwo Sportu powinno być zlikwidowane, jest to instytucja, która jest w ogóle niepotrzebna w państwie. Tym To jest sprawa między sportem, e, zawodnikiem, a firmą prywatną. To kluby powinny albo szukać, albo wyłapywać firmy, które chcą ich sponsorować. E, państwo, jak widzimy, sprawuje i nieudolnie to robi. Uważam, że kluby powinny, zawodnik klub, firma prywatna. Mm -hmm. No dobrze, to ja dorzucę w takim razie jeszcze jeden wątek. To znaczy proszę sprawdzić, kto w Polsce buduje stadiony klubom piłkarskim. No i odpowiedzi mogą być bardzo ciekawe. No to pan Herbert, dzień dobry. Dzień dobry, Kładę się państwu. Dołączam się na krótko, bo stoję jak ten koł przed y, Częstochową na, na, na, na, na jedynce. Ale to Przyła bardzo dobrze wykorzystuje pan ten wolny czas w takim razie. No bo słucham i słucham. No to właśnie zawsze, o tym mówię. Przede wszystkim komunikaty. Proszę państwa, żadne zakazy, nakazy, przepisy... Nie zmienią tego. Potrafimy je obejść teraz, potrafiliśmy w historii, będziemy robić zawsze. Jeżeli nie wrócimy do społecznej oceny etyki klubów, zarządów, które winny wiedzieć, od kogo biorą pieniądze i mieć to poczucie odpowiedzialności, że co je wydają, tak? nie wezmą, no to tego, się nie zmieni. To będziemy szukać różnego rodzaju obejść, kombinacji. A tak to będzie czyste. Dałeś pieniądze, to znaczy jesteś tego wart, bo jesteś etyczny, a my cię pozytywnie oceniamy. A jak są dziady w sporcie i biorą od kogo się da i ile się da, ci powinni być społecznie nieakceptowani. No dobrze, a co powinno być Pana zdaniem akceptowane, a co nie? No bo my zaczęliśmy. To, to od... jest moralnie, moralnie poprawne i etycznie do zaakceptowania. Dobrze, alkohol papierosy, no na pewno hazard. Nie. Poza tym ja się nie boję tego, no bo jeżeli ktoś pije alkohol, to czy będzie reklama, czy nie, to ją będzie pił, czy będzie na stadionie sportowym, czy nie. W czasie zdarzeń sportowych nie powinno mieć miejsca na picie alkoholu, bo to jest zabawa, to są mm -hmm. emocje, tam nie. Ale reklama, jeżeli firma jest rzetelna, jeżeli jest postrzegana jako mm, poprawnie funkcjonująca, to do klubu należy, czy ją chce wpuścić na banery, czy nie. No dobrze, a, a młodzież etyka, i dzieci, etyka, które na etyka. przykład oglądają te wydarzenia sportowe? Myśli pan, pan że te że reklamy. Nie, nie sięgnie po papierosze albo po, po butelkę, dlatego że jest reklama. Ale jest albo szansa, że dzięki tej reklamie sięgnie chętniej. Niechętnie, to nieprawda. Mhm. To, się dzieje, to się dzieje poza reklamą, choć może trochę, ale to nie jest decydujący element. No tu zapewne, w zależności od badań i od tego, kogo byśmy spytali, te odpowiedzi mogłyby być bardzo różne. Kolejny słuchacz to pan Przemysław. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem na początku podziękować, bo temat jest dosyć taki interesujący, a wydaje mi się, że nie... Choć bardzo nie, rozległy. Bardzo rozległy, tak. I opinia publiczna chyba sobie nie zdaje sprawy generalnie. Nie, olbrzymie pieniądze samorządowi idą na spod zawodowy, w szczególności na piłkę nożną. Ja z Górnego Śląska dzwonię i tutaj kluby ekstraklasowe, pierwszoligowe no są wspomagane przez samorządy... No w kwotach, że tak powiem, no naprawdę dużych. Ktoś może powiedzieć tak, no jeżeli samorządy nie dadzą pieniążków na piłkę nożną, zawodową, no to te kluby sobie nie poradzą. No. Z jednej strony, No dobrze, tak. ale czy to jest w porządku? Bo mamy też dziesiątki innych klubów, małych klubików, które na taką pomoc liczyć nie mogą, bo nie są tak znane, bo nie mają takiej siły przebicia. No oczywiście, zgadzam się, że, że... Znaczy, ja powiem panu szczerze, to temat jest skomplikowany. Yy, ja diagnozę mam jedną. Yy, niech samorządy wspomagają, akademie piłkarskie, młodzież, tak? Okej, okay, tak. Klubów, mm -hmm. Ale nie dają na zawodowych piłkarzy, Słowaków, Czechów, nie wiem, Chorwatów, którzy przyjeżdżają tylko zarobić pieniążki, tak? I oni de facto zarabiają pieniądze yy, samorządowe z tych miast, tak? Wspomagać akademię, młodzież z tych miast, tak? Niech dają, niech dają miasta, samorządy, yy, środki finansowe, na zawodowy futbol, na zawodowy z tych piłkarzy, w szczególności zagranicznych, nie. No to tu tak nie jest, ukrywam tak. pełna zgoda, bo myślę sobie, że jeżeli rozmawiamy o dzieciakach, czy też o młodzieży, która ćwiczy, trenuje, to nawet jeżeli trenuje dla konkretnego klubu, to wsparcie samorządowe, czy wsparcie państwa dla tych talentów, które się rozwijają, we mnie nie budzi żadnych Mocno negatywnych emocji. od tematu, bo wiadomo, nie, no, to jest zupełnie wiesz, coś innego, tak, pieniądze nie. z Skarbu Państwa, czy spółek Skarbu Państwa, A tutaj chodziło ale to jest o, też o branże mhm. i o firmy tak. kontrowersyjne, jeśli chodzi o sporcie. Te, wiesz, które ale ten wątek doprowadzają się... do uzależnień, te, tak. które doprowadzają tak. do niezdrowego trybu życia, namawiają dzieciaki de facto, no, młodzież, nam właśnie o to mhm. chodzi, bo przecież nie, tutaj pan powiedział, że jeśli ktoś zobaczy, to czy sięgnie, czy nie sięgnie, jeśli jest dzieckiem, ale przecież no, transmisja i o ile jeszcze tam filmy, prawda, niektóre i tak dalej, i niektóre produkcje puszczane w telewizji mają ograniczenia wiekowe. No to mecz piłkarski nie ma żadnego ograniczenia wiekowego. Ale to, ale to, Rafale, ale to w takim razie wrzucenie tego wątku dotyczącego wsparcia przez samorządy czy państwo ma znaczenie. No bo jeżeli wśród naszych słuchaczy no, pojawiają się takie opinie, że żadnych firm prywatnych to wszystko powinno być w gestii właśnie państwa czy samorządów, no to pytanie... A drudzy brzmi... mówią, że w ogóle bez państwa. <śmiech> tak, dokładnie, I te, tak. No i to jest właśnie na inny temat. Ja tylko podeprę się takim badaniem, które było przeprowadzone w 2018 roku. między Narodowe. I tam wzięto pod lupę sponsorów stu najlepszych reprezentacji piłkarskich na świecie. I co się okazało? Że... Yy... Prawie połowa z tych reprezentacji, z każde, niemalże każda ta reprezentacja ma wśród swoich sponsorów, e, producentów niezdrowej żywności. 40% z tych reprezentacji ma sw wśród swoich sponsorów, producentów alkoholu, a prawie 1 trzecia ma produkty hazardowe. To widać, w którym to kierunku idzie, nie tylko w Polsce, prawda, ale przede wszystkim na świecie. E, z drugiej strony w Polsce jest 15 klubów ekstraklasowych, które mają wśród sponsorów firmy bukmacherskie. No także to nie jest przypadkiem, prawda? No, jak Gdzie zejdziemy się... szczebelki niżej, to okazuje że się, że, te klub, że jeszcze tak tych kluczów nie jest dużo więcej. więcej w tych mniejszych ligach i tak dalej. No bo gdzie? Kto? Lokalnie no, obstawia wyniki swoich klubów, prawda? No, w takim razie spoglądam na zegar, czeka jeszcze pan Bartłomiej. i Pani Bartłomiej już bardzo, bardzo krótko niestety. Dzień dobry. Halo, halo, Panie Bartłomieju. Dzień dobry, dzień dobry. O, dzień halo. dobry. Dzień dobry, tak bardzo krótko to ja powiem, że uważam, że firmy legalne, czyli produkujące. Alkohol czy papierosy, skoro są legalne i wszyscy o tym wiedzą, i wszyscy tego używają, powinny mieć możliwość reklamowania się również na imprezach sportowych. Mm -hmm. Uważam, że. Bez żadnych taka, zastrzeżeń rozumiem, tak? No, powinny być firmy oczywiście sprawdzone, czy są legalne, czy dobrze działają. I, I tyle. No dobrze, pani Bartulmiej, to, to rozumiem, gdyby rozumiem ten kierunek, rozumiem te argumenty. Y Oczywiście były też głosy przeciwne. Zobaczymy w takim razie z jaką opinią dzwoni chyba już ostatnia dziś słuchaczka pani Ewa. Dzień dobry. Dobry. A ja jestem właśnie bardzo ostro przeciwko reklamom alkoholu na stadionach, ponieważ nikt by nie wydawał dużych pieniędzy, gdyby te reklamy nie zachęcały ludzi do picia, zwłaszcza młodzieży. No bo kto by wydał duże pieniądze, jakby to nie miało wielkiego... Oczywiście, wynika. ta inwestycja musi się zwrócić. Oczywiście, więc na pewno... Ta reklama wpływa na duże spożycie alkoholu, bo się musi w dużym stopniu zwrócić. I teraz krótko. Ministerstwo Sportu, tak. Pomoc dla młodzieży, tak. Yy, pomoc dla dużych klubów bogatych, niestety nie, bo wtedy będzie tak, że biedni ludzie, tacy, albo przeciętni, taki jak ja, pomagają bardzo bogatym Polakom, którzy mają właśnie miliony, no to nie jest chyba w porządku. Dziękuję, miłego dnia. Bardzo dziękujemy, miłego dnia I ja co do tej ostatniej kwestii też mam bardzo poważne wątpliwości, czy to tak powinno wyglądać. Rafale, mamy już niewiele czasu, musimy zrobić coś w rodzaju podsumowania, chociaż wiem, że temat jest bardzo, bardzo szeroki, a w dodatku jeszcze tych wątków w tak zwanym międzyczasie pojawiło się co najmniej kilka nowych. No pamiętajmy, że, że sponsorzy prywatni, również z tych kontrowersyjnych branż, nawet jeśli działają legalnie, no to po co oni przychodzą do klubów? Po to, żeby, żeby ich było widać, prawda? To nie jest tak, że sponsor podpisze umowę z klubem i nie będzie chciał żadnego ekwiwalentu reklamowego i tak dalej. No i później mamy e, takie kuriozalne sytuacje, że sportowiec, który kopie piłkę, biega w koszulce z, z logo jakiegoś prawda alkoholu czy, e, czy firmy bukmacherskiej, która no powiedzmy Nawet sobie chipsy szczerze... chipsy wystarczą. Chipsy. No, i, <gryzja> no to jest hipokryzja w najczystszej postaci, a, a poza tym no do czego doprowadzają takie rzeczy? Głównie do uzależnień, czy to jeśli chodzi o niezdrową żywność, czy jeśli chodzi o bukmacherkę i tak dalej, i no, tak dalej. Z drugiej strony niestety jest tak, że to właśnie te firmy zapewniają y klubom sportowym, sportowcom w tej chwili największe pieniądze. No i pytanie, jak ten sport by wyglądał, gdybyśmy te kluby i sport od tego odcięli. Ale to z tym pytaniem pozostawiamy już naszych... Dobre pytanie na kolejną Na audycję. koniec, tak. Z, po, z tym pytaniem pozostawiamy naszych słuchaczy. Rafał Bała, redakcja sportowa Polskiego Radia. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja już teraz bardzo uważnie spoglądam w drugą stronę, gdzie pojawiła się ekipa programu Folder Ulubione, w którym to dziś... Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień, w, którym w którym to dziś? To dzi dzień dobry. Dzień dobry. Paweł Domagała, <śmiech> zawsze dzień dobry. U nas Paweł Domagała z zupełnie nowym singlem, między innymi od tego zaczniemy folder ulubiony. Będziemy rozmawiać też o haftowaniu, czy może zmienić życie i co się dzieje z życiem człowieka, kiedy haftuje od 50 lat. Mhm. Czy zdarzają się takie przypadki? W tym celu wybierzemy się nad morze. Opowiemy też o tym, jak kontynuowana będzie historia z fantastycznej... Animacji famili familijnej Ratatouille, pamiętasz? Tak, oczywiście. No szczur, to będzie mistrz hmm. kuchni. Będzie film fabularny. Nie o szczurze, tylko o prawdziwym kucharzu, który był prototypem kucharza. Z... No dobrze, ale w tym filmie najważniejszy był szczur. No animacji. okazuje się, że nie tylko. Nie. Tak. My na, nie na to spojrzymy z zupełnie inne, i, innej strony. To zastanawiałem się, jak w fabule... Znaczy, no dziś są efekty specjalne, to nie byłby problem, ale... Kto by mógł fabule. zagrać szczura? Wiesz <laughs> tak, co? No, film o, o Robin Williamsie pokazał, że można cuda stworzyć w tym, że Robin Williams nie problem. był małpą. Mm -hmm. No tak, ale to nie zmienia faktu, że brzmi to ciekawie. Coś jeszcze? Tak, był sobie Polak, Polak, Polak i Diabeł. Sztuka teatralna. Słuchowisko słuchowi Będą też zaproszenia dla naszych słuchaczy. Zapraszamy od godziny 14. I co, Krzysiu, jak zwykle na koniec? A ja mam powiedzieć. Powiedz. Dużo, naprawdę doskonałej. bardzo dużo doskonałej muzyki. To wszystko w programie Folder Ulubione. A zapraszam Krzysztof się? Grzybowski. No nie Jedziemy, tylko. Ula, to na razie. Jedynka. Polskie Radio.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 Ewa Mierzajewska, zapraszam. Jedna osoba została ranna w wypadku na A1 między węzłami Mykanów Radomską w pobliżu Szczepocic Rządowych. Tutaj zderzyły się trzy samochody osobowe i na razie niestety całkowicie nadal zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska, a wcześniej Łodzi. To jest 398 km tej trasy i o tym utrudnieniu informują także państwo. Dzień dobry, dzień, kierowców, którzy jadą w kierunku Łodzi autostradą A1, kilometr 398 zablokowana droga, ciężarówka na najechała na ciężarówkę, wszystko stoi. Są służby, ale droga jest zamknięta. Trzeba zjechać z A1 w węzłem Mekanów i pojechać na przykład drogą krajową numer 91. Na A1 w Kujawsko-Pomorskim trwają prace drogowe między węzłami Toruń-Południe i Lubicz. W związku z tym na ponad 7-kilometrowym fragmencie obowiązuje tymczasowa Organizacja ruchu jest zwężenie i z tego powodu to miejsce korkuje się. Słuchacze ostrzegają także przed utrudnieniami na węźle Gdańsk-Południe. Dla jadących od Elbląga zamknięty jest zjazd S7 na S6 w kierunku A1. Trzeba jechać więc do węzła Lublewo -Gdańskie. tam za wrócić do węzła Gdańsk-Południe i zjechać w kierunku Łodzi. Tam również pracują drogowcy. Dobre informacje z drogi krajowej numer 25 na trasie Międzyburz-Antonin w Pawłowie po zdarzeniu samochodu ciężarowego z osobowym obowiązywał ruch na przemian jednym pasem na 338 km. Stąd informacja o odblokowaniu trasy. W tym wypadku ranna została jedna osoba. Dobre informacje także z Warszawy, z S8 między węzłami Powązkowska i Broniewskiego po kolizji samochodu osobowego z dostawczym odblokowano przejazd w kierunku Białego Stoku na 11 kilometrze. No i tutaj niestety był korek, który jeszcze ma szansę rozładować się przed popołudniowym szczytem komunikacyjnym. Jeśli Państwo mają i widzą na swojej trasie jakiekolwiek utrudnienia, prosimy o sygnał. Nasz numer telefonu to 22 513 11 11.